Winne 12. tygodnia 2014 roku. Przed mikrofonem Borys Kozierski. Obok mnie jest Marek Mazurkiewicz Witam Państwa. I w, e, też niedaleko, całkiem w Lublinie, Szymon Grabarczuk. Witamy Cię, Szymon, przez Skype'a. Dzień dobry. E, dzisiaj e, spotykamy się w dniu, kiedy bę, odbędzie się szóste warszawskie otwarte Wiki spotkanie. E, tutaj, właśnie w siedzibie Mito, przy ulicy Warińskiego 28. Prawdopodobnie będziemy na górze. Na górze, To jest jakaś góra? No jesteśmy na górze w tej chwili. A, w tym sensie myślałem, że jeszcze wyżej. Y, bo na ogół y, te warszawskie otwarte wiki spotkania odbywały się w podziemiach, czyli w takim viprumie, ale dzisiaj on jest zajęty. Już tutaj z panią rozmawiałem, że będziemy chyba na górze zajmować salę. Nie ma wykładu żadnego dzisiaj chyba jeszcze zgłoszonego. Znaczy był jeden, ale się odwołał. No właśnie, ty Szymon chciałeś przyjechać zdaje się nawet z okazji tego artykułu, znaczy tego wykładu, ale no, chyba dlatego nie przyjechałeś, tak? Tak, dokładnie tak, co najbardziej na czym mi zależało to właśnie ten, ta prezentacja, a skoro została przełożona na, na za miesiąc, no to będę za miesiąc. To będziesz za miesiąc, no co się odwlecze to nie ucieczy, czekamy na Ciebie tutaj z otwartymi ramionami i z mikrofonem przygotowanym dla Ciebie, a w programie będą w takim razie tylko jakieś takie dyskusje i rozmowy i, i kuluary. Wikipedycznych tutaj rozmów, rozmowy. Siedem osób się zapisało. Całkiem sympatycznie będzie chyba dzisiaj ciekawie, bo zupełnie w nowy sposób, bez, bez żadnego wykładu, bez żadnej prezentacji. No ale jak nie ma chętnych, no to co zrobić? Eee, no to już o godzinie 15 tutaj w, w kawiarni, w klubo kawiarni. Mito. Warińskiego 28. Już chyba nie zdążycie się załapać, bo to do 17 pewnie posiedzimy nie dłużej. Chyba. Prawdopodobnie. A w każdym razie za Chociaż miesiąc... Chociaż jest wpisane w planie, że do 20. A może i do 20 ktoś posiedzi. E, za miesiąc w każdym razie kolejne warszawskie otwarte wiki spotkania. Zapraszamy. E, tak mnie zasmuciła ta informacja, którą ostatnio tutaj wpisałem, że nie działają wiki trendy, z których korzystaliśmy już kilka razy takie statystyki najczęściej oglądanych haseł w wikipedii no i jakiś ten tools, e, serwer przestał działać to się pewnie już zdarzało wcześniej, masz jakieś doświadczenie z tym Szymon, albo ty Marek? No ja nie mam, ale mam nadzieję, że to jednak wróci Znaczy takie awary się zdarzają na, na tych serwerach naszych, także bywało tak, że coś znikało, potem wracało więc tutaj tak. też myślę, że jest szansa że wróci być może warto napisać do kogoś tutaj, Johan, kto, tak, to jego strona, z mhm. tego co widzę? No, to do, do niego być może warto napisać, że było fajne, to może go to zmotywuje, żeby no, się no, tym zająć. Znaczy być może już kilka osób tak do niego właśnie pisało i być może i no, on już odpisał, że to nie działa dlatego, że to zostało jakoś tam czasowo wyłączone albo że ma jakieś zewnętrzne, ale no jest, tymczasowe problemy. Piszę, że jest serwisowany, więc, więc jest szansa, że to jest tylko serwis, czyli obsługa jakaś techniczna. Może coś będzie lepszego, coś poprawione będzie może, bo to zawsze przy okazji takiego serwisu można coś poprawić. Coś, co się wcześniej zgłaszało. No, ale nie no, jest parę takich serwisów też właśnie na toolsach, które chciałem wykorzystywać i one zniknęły bezpowrotnie. Na przykład bardzo fajne narzędzie było do wyszukiwania ostatnich filmów umieszczonych OGV w commonsach i można było sobie wybrać albo 10 ostatnich, albo 50 ostatnich i wyświetlić te właśnie filmy, które ostatnio były zamieszczone w commons, bo samemu to ciężko wyszukać bez pomocy takiego urządzenia, takiego programu, no i to już od dawna nie działa i, i, i zupełnie... Zniknęło, że tak powiem, z, z powierzchni y, możliwości Wikipedii. Nie odezwałem się wprawdzie do tej osoby, która to organizowała, która to robiła, no ale myślałem, że właśnie tak samo jak tutaj, że to samo, samo powróci. To znaczy, no, na szczęście, Wikipedia jest robiona przez chętnych, w związku z tym warto myśleć, ich motywować do, do pewnych działań. To znaczy, jak nam się coś podoba, to, to warto, warto o tym pisać, bo, bo to może motywować tych ludzi do działania. Właśnie, trzeba, trzeba się do tego przyzwyczaić. Bo tak, wydaje się, że to jakaś firma zrobiła i teraz im się to opłaca, w związku z czym będzie. A jak im się nie opłaca, to nie będzie. To Ale też trzeba pamiętać o tym, że to jest wszystko na otwartym oprogramowaniu, w związku z czym nawet jeżeli e, autor takiego oprogramowania skorzysta swojego, ze swojego prawa do odejścia, to to, co on zrobił, e, może być skopiowane i może dalej działać. Więc też jest ważne, żeby to e, tego typu zewnętrzne narzędzia um, oderwać od, od, od ich twórców, to znaczy oderwać tak, żeby oni się zgodzili ten cały kod udostępnić w ten sposób, żeby właśnie, jeżeli oni będą chcieli skorzystać z prawa do odejścia i nie będą chcieli się tym dłużej zajmować, no to żeby jednak to mogło działać. Tylko wtedy na tym etapie jest już pytanie, czy na przykład będzie ktoś kolejny, kto będzie chciał dostosowywać y, już wcześniej napisany y, kod do zmieniających się jakichś tam standardów y, w internecie. A jest, jest inna i... opcja, to znaczy, czy nie jest tak, że to, co jest na y, Wikimedia to TOL, tak? Kto się tool, tak czyta? Tool. Tool. Wikimedia czy tool tools? to y, tools. ok. Y, to czy to nie, nie musi być z otwartym kodem? Nie jestem pewien, do tego, że ja tam nigdy nic nie tworzyłem, więc nie odpowiem. No właśnie zajrzałem na tą stronę tej wyszukiwarki ostatnich wideo, ostatnich filmów wideo, już jest napisane User Account Expired, czyli zlikwidowane, znaczy wyczerpało się, nie wiem co to znaczy, że się wyczerpało komuś konto, być może i przez dłuższy czas było nieaktywne i zostało po prostu zdezaktywowane. Bo tam chyba trzeba jakoś się umówić, że, że się ma to konto na tym serwerze, jakoś, jakoś coś trzeba zgłaszać, gdzieś coś takiego było kiedyś mówione. No właśnie. I nie działa, ale jest adres e-mailowy, adres e to spróbuję napisać w takim razie do, do człowieka, który stworzył kiedyś ten ten ranking. Był bardzo, bardzo ciekawy. No, przypomnijmy, że mówimy o rankingu popularności artykułu. To też, tak. Ale tam jest informacja, że jest serwisowany, więc na, na razie nie ma niepokoju, ale tutaj mówię o tym, o tych ostatnich filmach wideo, które były zamieszczane w Commons I, i to narzędzie właśnie już w ogóle user został wyeksplitowany, czyli to, wyeksploatowany zamknięte chyba konto jest czasowo przynajmniej. Albo przestał się udzielać po prostu. Kolejna rzecz, o której mamy powiedzieć, to historia, która dzieje się na naszych oczach, czyli przejęcie Krymu przez Rosję. Wprawdzie o tematach politycznych my tutaj za dużo nie rozmawiamy, ale no, trudno nie powiedzieć o tym, że Wikipedia też e, przecież żyje tym, co się dzieje w polityce również. No i przez krótki czas w rosyjskojęzycznej Wikipedii pojawił się znak zapytania e, zamiast mapy e, Rosji. E, i, I to chyba na skutek tego, że tam bardzo dużo było zmian. To ciekawe, że czy to Rosjanie bardziej edytowali, czy, czy, to, czy to ktoś inny, może Ukraińcy próbowali tam przywrócić inne granice. Jest artykuł na ten temat w każdym razie w portalu TOK FM no, Pewnie była jakaś audycja radiowa, ale no, tak nie, nie widzę tutaj żadnego odniesienia. Niekoniecznie, chyba ma czasami także ma artykuł bez audycji. Mhm. No, w każdym razie tutaj polimerek, czyli nasz prezes stowarzyszenia się wypowiadał na ten temat. No, że tak się właśnie często dzieje, jeśli temat jest gorący, że nagle coś się e, znika i jest zablokowane do edycji, bo jest zbyt wiele tych edycji, i zbyt wiele zamieszania. Ostatecznie zdaje się, Krym został oznaczony jaśniejszym kolorem na mapie. U nas nie jest oznaczony Krym w rosyjskim artykule, w sensie jako część Rosji, a patrzę jak jest na rosyjskiej. Yy. Na rosyjskiej, z tego co wiem, właśnie. Było chyba też nie, z tak, tego co że, widzę. Że taki był jaśniejszy kolorek troszeczkę. Yy, albo to trzeba powiększyć, bo ja nie dowidzę. No, bo tu jest problem, prawda? Jeśli, jeśli większość, znaczy jedno państwo coś uważa, a drugie uważa odwrotnie, no to, to co wtedy? To, co, to, to, to Jaki tutaj obiektywny, no trzeba zaznaczyć? Obie wersje. Te, obie wersje trzeba opisać, że, że są takie rozbieżności. To znaczy w praktyce chyba przyjmuje się raczej tak. I to nie chodzi mi o to, że przyjmuje się tylko w Wikipedii, tylko po prostu cały świat przyjmuje, że w stosunkach międzynarodowych czy w publicznym prawie międzynarodowym jest tak, że za najbardziej obiektywną i najbliższą jakiejś obowiązującej prawdzie jest, czy obowiązującej, obowiązującej wersji jest wersja przedstawiona przez ONZ. I jeżeli ONZ uzna przyłączenie y, Krymu do Rosji, no to, to w takim razie te tam powiedzmy 193 państwa będą tak uważały. E, jeżeli nie uzna, to do tej pory będzie gra, co poszczególne państwa uważają na dany temat. Przecież taki sam y, teraz status, y, taki niesprecyzowany ma y, nad Dniestrze, prawda? Aha, tam też się toczą jakieś zmiany chyba. Ja no, nie, dokładnie nie to, że się toczą, właśnie to jest najciekawsze, że to jest taka mhm. polityczna czarna dziura, że my mamy nawet, nie, nie mamy tej wiedzy, że co, co tam się dzieje. Brak informacji. O, tam, mhm. od bardzo dawnego, od, tam od bardzo dawna jest tak, że e, na Dniestrze się e, uniezależniło od Mołdawii i e, rządzą tam jakieś lokalne wpływy, które są ściśle powiązane z Rosją. Oni chcieliby należeć, należeć do, do Rosji Jakoś nie mogą, nie wiem dokładnie dlaczego yy, I ten obszar jest tak oficjalnie Uznawany za część yy, Mołdawii Tylko pytanie raz na jaki czas mówimy o Mołdawii No właśnie Rzadko się mówi I, i bo to taki wydaje się bardzo odległa Ukraina, no to taki nasz sąsiad właściwie. No, ale to, to tak samo przecież właśnie Anglik może powiedzieć o no, Ukrainie, więc... y -y -y. Pewnie tak samo u nich też jest tak rzadko. Co ciekawe, u nas jest stara mapa Rosji, to znaczy be, bez tego terenu spornego, a na rosyjskiej jest jasno zielony krym zaznaczony. Jasno zielony, więc jasno jest, jest zielony, jakoś Więc jest oddzielnie, ale jest razem, tak jakby, więc, więc jest zaznaczony ten spór wydaje mi się, że to jest y, nie najlepsza sytuacja, że w różnych wersjach językowych y, są podawane różne dane. No, ale te różnice, no będą. No pewnie być, będą, ale i, myślę, że i, warto, żeby, żeby, jakoś tak dyskutować też na forum międzynarodowym, żeby to się. Y, ja się nie zgadzam z tym. Nie, nie po prostu. To, to znaczy uważasz, że robię... powinny być różne wersje? Jak jest, tak, jak są różne. Mogą to być różne, różne, dlatego, że. To jest właśnie bogactwo, które daje nam, e, bogactwo możliwości, które daje nam ta, ta zasada autonomiczności e, projektu i języków. Mhm. I tak się cieszymy, że ludzie tworzą poszczególne e, części w poszczególnych językach, e, a gdybyśmy jeszcze od nich wymagali aktywności na forum międzynarodowym. No to chyba myślę, że to już byśmy wtedy wymagali po prostu za dużo. To znaczy, nie mówię o wymaganiu, nie mówię, żeby to był jakiś przymus, tak? Tylko mówię, że to. A to był... nawet nie przymus, to, yy, bo to wtedy że... wewnętrznie w człowieku by się coś takiego pojawiło. Zmieniłem mapę, było, był stan taki, a ja zmieniłem na inny. I teraz ta zmiana yy, nie dostosowuje do tego, co jest yy, na reszcie tych. Yy, w wersji językowych, tylko moja zmiana jest zupełnie nowatorska i w innym kierunku. I teraz przecież reszta będzie chciała wiedzieć, dlaczego zmieniłem tak i być może będą chcieli się do tego dostosować, albo będą chcieli dostosować to, co ja zmieniłem, do siebie. I teraz ja będę musiał się albo bronić, albo atakować. Mhm to znaczy yy, zgodzę się, że to prawdopodobnie będzie niemożliwe, żeby, żeby te wersje były jednakowe, różniące się zaledwie językiem, Yy, ale myślę, że taka rzecz, yy, taka dyskusja yy między różnymi wersjami byłaby wartościowa, tak, bo można by rozbudowywać wzajemnie sobie te artykuły, w sensie, tak jak jest przy tłumaczeniach, tak, gdzie, gdzie czerpiemy z innych wersji. No, ale żeby była dyskusja, to muszą być właśnie te różnice, a różnice się biorą. Nie, no tak, różnice tak, no jak właśnie, najbardziej. Więc, więc najpierw trzeba wy, wyłapać te różnice, to są, w historii są, cała masa różnic jest. My się inaczej uczymy historii niż Niemcy, niż Anglicy. Inaczej jest ta historia u nas przedstawiana, inaczej w innych krajach. No i te różnice zawsze będą, ale warto właśnie je zobaczyć i, i, i próbować się dogadać. Bo jeśli, próbować się dogadać, właśnie to miałem na myśli. Bo te różnice są często zasadnicze, no tak jak w przypadku Krymu, prawda? <śmiech> Tutaj większość, jedno państwo uważa, że Krym jest rosyjski, drugie, że nie, że nie jest rosyjski. No to, to, to, jest, to jest duży problem bo tam jakieś takie inne subtelności są już mniej istotne, ale to jest dosyć istotna rzecz. No ale na naszych oczach tworzy się historia, na naszych oczach się, tworzą się te hasła i, i możemy obserwować, jak one właśnie się zmieniają. To jest jeszcze istotne, chciałem może dodać, że cały ten temat wynikł z bardzo prostego zjawiska technicznego, że przyjmujemy że w infoboksie, czyli w tej ramce po prawej stronie y, wielu artykułów, a na pewno tych, które są poświęcone państwom, y, jest mapa i jest miejsce tylko na jedną mapę. W związku z czym ona może, czy, czy w infoboksie może zostać przedstawiony tylko jeden stan faktyczny, czy stan prawny, ale no w każdym razie tylko jedna sytuacja. I też tam Jeżeli jest powierzchnia jest państwa. Jeżeli sytuacja jest zmyta, mhm. to wtedy jest wątpliwość, jaką tam przedstawić. I stąd się właśnie... Y, wziął cały ten, ten, ten, ten cały ten temat, bo nie wiadomo jaką sytuację przedstawić, jaką mapę przedstawić Obiektywę. jako obowiązującą. Mhm. No bo właśnie też, też długość granic się zmieniła i zmienił się, zmieniła się powierzchnia kraju. Jeśli, ludność, jeśli brać, no wie, właśnie, zaludnienia ludność, i tak. tak. Mhm, no to wszystko jest właśnie w infoboxie. I, I to właśnie dlatego się, się zastanawiam działa. nad sensownością w pewnych hmm. miejscach tak dużych ilości danych w infoboxach. Zastanawiam się, czy one nie są właśnie z tego tytułu zbyt rozbudowane. Czy... No to jest już trochę inna... Inny temat, to prawda? znaczy, bo to nie jest jedyny problem, tak, z tymi, z tymi. Bardzo często na przykład aktualizacja danych też, też y, sprawia problem właśnie ze względu na Infobox, bo w artykule można dać normalnie, prawda, y, wszystkie dane z historii, mm -hmm. którymi, które jesteśmy w stanie dać, a w Infoboxie, tak, też jest miejsce tylko na jedną informację, więc wydaje mi się, że to też jest tutaj problematyczne, więc ja bym tak się nie rozpędzał z tym Infoboxami. No, ale to zobaczymy. Z, za jakiś czas to się ustabilizuje. Sytuacja się też pewnie zmieni jeszcze parę razy i, i będziemy mogli też już coś zaobserwować, jak to się zmieniło. W każdym razie ciekawe, że właśnie podczas takich... Yy, dużych roz, r, różnic pomiędzy różnymi wikipedystami, blokowane są te hasła i wtedy w tym czasie nie można ich w ogóle edytować. Tak? No tak, to, tak to jest dzieje. logiczne. Musi być czas, żeby przedyskutować, no wiem, ochłonąć. Czy, jest logiczny, czy nie jest logiczne, czy nie. W każdym razie jest taki mechanizm, który, który taką, taki zawór bezpieczeństwa. Jakby. No tak, ale to mi się wydaje jakby logiczne ze względu na mechanizm działania wikipedii, w tym sensie, że y, jest dyskusja i w trakcie tej dyskusji jakby zmiany są niewskazane. No. Nie wiem, mogłyby być, czemu nie? Myślę, że lepiej najpierw przedyskutować, ustalić jakieś stanowisko tak, w toku tej dyskusji, a dopiero potem ją wprowadzić do artykułu. No, jeśli jest dużo chętnych do dyskusji, to oczywiście, że tak, tak, można zrobić, oczywiście. Kolejna rzecz to spadek liczby użytkowników, to wprawdzie stary dosyć artykuł, ale, ale chyba ciągle dotyczy nas. Wikipedia przez miesiąc straciła ponad milion użytkowników, z tym, że to dotyczy listopada, znaczy grudnia i listopada zeszłego roku, 2013 roku. No i przede wszystkim dotyczy Wikipedii jako całości, a nie jakiegokolwiek no, tak. konkretnego projektu językowego. No Ale gdzieś widziałem takie statystyki, teraz ich tutaj nie mam, że Właśnie Wikipedie wszystkie spadają ze względu na ilość użytkowników, ale rośnie ilość użytkowników w tych wszystkich okolicznych projektach. Chyba Wikidane się bardzo tutaj wybijają aha, aha. i Commons. Przynajmniej tak z tych wykresów kojarzysz, że dwie, dwie krzywe rosły. Właśnie próbowałem dotrzeć do tych statystyk, na które tutaj się powołuje portal Onet, bo to stąd Onet Business stąd ten artykuł. I jakoś no, widzę tylko taką tabelkę, która, no, też mamy ją tutaj, gdzieś korzystaliśmy z niej, no ale tak nie za bardzo wiadomo dokładnie jak to, jak to wygląda. Chciałoby się zobaczyć właśnie jak to polski, polska Wikipedia w porównaniu z innymi wygląda, czy u nas też tak spada. No na pewno liczba użytkowników aktywnych maleje, bo to już obserwowaliśmy od jakiegoś czasu, prawda? Niestety Symon, tak. Czy ty znasz jakieś miejsce ze statystykami, które jakoś dokładniej by to mogły pokazać, jak to w ciągu, w tym czasie wygląda? Oczywiście, to znaczy trzeba zacząć od tego, że tutaj to, co zostało przedstawione na biznesonet.pl to jest chyba nawet nie tylko Wikipedia, czyli wszystkie wersje językowe Wikipedii, ale Wikipedii, ale być może... Oni jeszcze popełnili ten błąd, że do tak zwanego worka Wikipedia.org wciągnęli wszystko, co jest związane z Fundacją Wikimedia. Dlatego, że oni bardzo często, i to już zauważyłem, nie ym, rozróżniają takich pojęć jak Wikimedia, Wikipedia, Wikipedia anglojęzyczna, wszystkie Wikipedie, Wikipedia polskojęzyczna mm. na tle wszystkich Wikipedii, Wikipedia polskojęzyczna a anglojęzyczna. Yy, Tworzą takie śmieszne tytuły jak Grupa Wikipedia. Nie wiem, może zaraz będzie Holding koncern dowiemy się, że jesteśmy spółką. Ciekawe rzeczy jeszcze są przed nami. Ale to, czemu możemy na pewno zaufać, to są nasze własne statystyki. Bo tutaj na pewno żadnych takich głupich pomyłek nie będzie. Może będą inne, ale nie aż tak głupie. I... Te, które, te statystyki, które mamy, mamy no, jednoznacznie wskazują na to, że ubywa nam aktywnych użytkowników, to znaczy liczba aktywnych użytkowników w danym miesiącu jest coraz mniejsza dla każdego kolejnego miesiąca. Czy tam oczywiście to, to nie jest tak, że to jest stały spadek, ale, ale taki jest trend. No i też liczba nowych użytkowników. I patrząc na cały ten trend też spada. A możesz e, linka do tych statystyk, o, o których mówiłeś teraz, e, podrzucić do, no, do notatek? Dobrze, to znaczy może nie w tym momencie, bo jeszcze bym mm -hmm. musiał je znaleźć, ale ogólnie polecam takie e, statystyki Erika, Zachte. To wszystko można sobie znaleźć na stronie Wikipedia dwukropek, e, Statystyki. Statystyki. No właśnie to jestem prosto. na tej stronie, tak tutaj właśnie, ale e, Erik Zachte, tak? Tak Kto się nazywa. Dobrze, to zaraz poszukam, może, może mi się uda to umieścić. No właśnie tutaj kilka, kilka z nich nie działa, no ale e, może, może, może... To są takie charakterystyczne, y, pomarańczowe tabele, bardzo rozbudowane, ogromne... Właśnie tabele. ja tak kiedyś Ogromny próbowałem się tak. przyglądać tym tabelom i dla mnie one są bardzo nieczytelne. Y, możliwe, ale jeżeli no się, się wie, wczytać. jak je czytać, bo na mhm. przykład mój też pierwszy kontakt był taki, że kiedy Przykuta mi to podesłał, oświadczając, że przecież no co ty mi tutaj mówisz, przecież to zostało dawno udowodnione. Ja no to spojrzałem i, i tak mu mówię, ale ja tutaj nic w ogóle nie widzę. Ale potem jakoś tak po, po drugim, trzecim, dziesiątym razie coś jednak widać. No to trzeba się przyjrzeć i wczytać się w te... W to w ja w tabel. międzyczasie znalazłem chyba te, o których wcześniej mówiłem, zaraz je tu podrzucę. No w każdym razie... Yy, yy, Trudno zestawiać Wikipedię z, z portalem Google na przykład, bo Google ma zupełnie inny charakter. No, szczególnie jeśli, jeśli mamy komputer, w którym stronę główną, czyli tą, którą, w której otwiera się od razu przeglądarka, wyszukiwarka. Przeglądarka otwiera od razu nam wyszukiwarkę Google, no to wiadomo, że wtedy ta liczba wyświetleń tej strony gwałtownie rośnie. Podobnie jest pewnie z, z serwisami typu Onet, Wirtualna Polska, które każą albo ustawiają jako strony główne nowym użytkownikom te portale i dlatego mają wysokie statystyki. Też. No aczkolwiek niedawno właśnie rozmawiałem z użytkowniczką, która powiedziała, że nie bardzo jej się podoba ITA Glam. Nie bardzo jej się podoba, i może nie tyle Glam, co przede wszystkim te projekty szkolne i akademickie. Ona uważa, że jednak umiejętność edytowania Wikipedii skoro jest mimo wszystko ekskluzywna, to powinna zostać ekskluzywna. Słyszałem takie opinie. Bardzo mnie one dziwią. To znaczy wydaje mi się, że siła Wikipedii właśnie tkwi w tym, że, im, że dużo osób ją edytuje, tak? Im więcej osób będzie ją edytować, tym myślę, to się raczej przysłuży, niż zaszkodzi. Czyli jednocześnie, że powinna być łatwiejsza do edycji, łatwiejsza do uży używania, tak? myślę, Ym, Ale że to tak. jest bardzo trudne, dlatego, że żeby móc edytować, i to jest właśnie też problem tej, yy, ściśle dotyczący tego, tego właśnie spadku liczby użytkowników. Żeby edytować Wikipedię, po, po pierwsze trzeba mieć kilka czynników po własnej stronie, czyli czas, chęci, możliwości, dostęp do internetu, opłacony prąd i, i tak dalej. Po drugie, trzeba mieć tego typu rzeczy po własnej stronie, jak źródła, zainteresowania, właśnie chęci w sensie takim, żeby się z, czymś z kimś podzielić. I to podzielić w sposób wirtualny, cyfrowy, w internecie, bez pokazywania twarzy. interesowania Oczywiście, można sobie wrzucić tą twarz, ale to nie jest tak na nakomód. Ale to nie jest wykład, to nie jest wideokonferencja, to nie jest czat na, na Facebooku itd. Tak no i jeszcze też trzeba opanować sposoby edytowania Wikipedii, a jeszcze trzeba też patrzeć na to, czy Wikipedia już ma te informacje, czy jeszcze ich nie ma, bo jest na pewno grupa ludzi, która nie dysponuje taką wiedzą, której nie ma w Wikipedii. I jednocześnie taką wiedzą dysponuje, która by się nadawała do Wikipedii. No właśnie, czy to nie jest właśnie definicja tej elitarności, o której ktoś mówił, że, że właśnie powinna być elitarną, to właśnie jest elita. To znaczy właśnie myślę, że to wystarczy, tak? Ano. To znaczy zorientowanie się co, gdzie jest w Wikipedii pod takim względem merytorycznym, I ta chęć, tak? I ta, ta Zdobycie się na to, żeby no o tym pisać i o tym pisać w sposób stosowny do encyklopedii, to już jest moim zdaniem wystarczające wymaganie, które stwarza nam tą elitę, a nie potrzeba jeszcze czynić dodatkowych wymagań technicznych, tak? Bo jak ktoś pisze o literaturze, to nie musi się znać na Wikodzie, tak? No tak, no tutaj akurat w tym ma pomóc y, Visual Editor i, i, i cały ten ruch y, uprzyjemniania ludziom w Wikipedii. Y, no mimo wszystko y, liczba aktywnych użytkowników maleje nie tylko ze względów na y, trudności techniczne, ale właśnie też na to, że y, coraz więcej jest już napisane w Wikipedii, coraz mniej jest do napisania, więc... O, a jeszcze oczywiście wymagania co do dodawanych artykułów wzrastają. Też rozmawiałem o tym, że to jest dziwne, że ktoś w artykułach z danej dziedziny nie wrzuca w ogóle żadnych przypisów, dlatego że uważa, że linki zewnętrzne wystarczą. W sekcji linki zewnętrzne, to jest kardynalny błąd. To znaczy myślę, że to jest raczej nieporozumienie takiego typu, że ktoś y, nie rozumie tego naszego nazewnictwa, tak? że linki zewnętrzne to, y, to niektórzy myślą pewnie, że to, to jest przepisy. jakiś rodzaj źródeł, tylko że na stronach internetowych i to myślę. Ale to jest... też trzeba pamiętać, bo jednak pisanie Wikipedii jest trochę podobne do pisania, trochę podobne, do pisania y, prac naukowych. Co zamiecisz w bibliografii, to jest w bibliografii. Natomiast co nazwiesz słowami kluczowymi, abstraktem, jakimś y, czymkolwiek innym, to, to nie jest bibliografia. Jasne, ja się z tym jak najbardziej zgadzam, ale z tego co obserwuję użytkowników dochodzę do wniosku, że właśnie tego nie rozróżniają i to jest raczej problem nie tyle merytoryczny, tak, z tym uźródławianiem, co właśnie taki techniczny bardziej. Tak samo jak technicznym problemem jest to, jak się ust ustawia bibliografię, tak, w, w pracy naukowej. Mhm, tak, tak, jak najbardziej. Znaczy no, więc... ciągle brakuje takiego poradnika na początek, który by w łatwy sposób wyjaśnił jak, jak te podstawowe zasady. Znaczy poradniki są różnego typu, różne strony pomocy no, no, i tak są dalej, omijane skutecznie. ale przez właśnie rzutku, problem polega na tym, jak y, skłonić tego użytkownika, żeby on to ze zrozumieniem przeczytał. Myślę, że no tu właśnie. jest problem. No, to Dokładnie są, i to nawet nie tak. dochodzi, że, że one są omijane, bo... Być znaczy Tak mi się przynajmniej wydaje, że omijanie zakłada jakąś wolę ominięcia, przynajmniej jakiś taki, jak to prawnicy mówią, ewentualny zamiar, to znaczy nie chcę tego bezpośrednio, ale godzę się z tym, że tego nie przeczytam, no niech będzie jak będzie, no dobra. Y a mi się wydaje, że po prostu ludzie, którzy nie znają się na tym, na przykład, y to znaczy nie wiedzą, y na czym polega różnica między bibliografią a linkami zewnętrznymi, po prostu nie czytają tych y poradników, dlatego że powołują się na... UZUS, który widzą na, w innych artykułach, a to, że inne artykuły są wybrakowane, do dopracowania do i tak dalej, to oni o tym nie wiedzą. No właśnie. powołują się na stan obowiązujący dlatego, że myślą, że on skoro obowiązuje, to musi być dobry. No ale to jest, a wiesz, to podobnie, jest, to podobnie jest z urządzeniami, które kupujesz i właściwie instrukcja obsługi dopiero sięgasz dopiero w momencie, kiedy czegoś nie możesz zrobić z tym urządzeniem. Natomiast jeśli, no jeśli kupujesz urządzenie i ono działa intuicyjnie, że tak powiem, bo wiesz, że tu jest guzik power, tutaj jest guzik włącz, tutaj wyłącz, tutaj jakaś tam skala, tutaj coś, jakieś inne i wszystko ci działa i nie potrzebujesz sięgnąć do instrukcji, no to nie będziesz się i możesz nawet postępować wbrew instrukcji. Nawet o tym nie wiedząc, bo nie sięgniesz do instrukcji. Właśnie, końcu... to jest ten problem, że ludziom nawet nie przyjdzie do głowy, że to co oni robią jest gdzieś opisane na stronach pomocy i że może warto by to przeczytać. Ja kiedyś sugerowałem, że może powinno wyskakiwać użytkownikowi, że mm -hmm. słuchaj, wstawiłeś a, no sekcję źródła, a my wolelibyśmy bibliografię na przykład, yy, ale to też jest tutaj takie ryzyko, że jak ktoś jeden, drugi, te, trzeci taki komunikat zobaczy, mm -hmm. to musi w ogóle odechce i zrezygnuje. A to też było no. niekorzystne. Ale myślę, tak, że to no i warta... właśnie kolejna sprawa, tutaj <śmiech> przemknęliśmy spadek liczby użytkowników ze względu na problemy wewnątrz społeczności. Dzisiaj na Wowie miała być prezentacja o tych kobietach, i ja tak sobie myślałem, dlaczego kobiet jest tak mało. No bo 10-15% to, to jest pau. No, gdyby było 30%, ktoś by mówił, że och, nie 50, no to źle, ale 30% to już nie jest tak, tak tragicznie, a, a 15, 10 to naprawdę. No i, e, i myślałem sobie, może to nie tylko nawet są problemy jakoś po stronie tych kobiet, czy atmosfery ogólnie pisania wikipedii. To może faceci w wikipedii też jakoś dziwnie reagują na kobiety, i one może jakoś specjalnie nie chcą się podejmować um, budowania relacji z wikipedystami. Ale to, to nie jest tak, że tutaj mężczyźni zdominowali, tylko po prostu wygodniej się z tym czują chyba. Kobiety się mniej, mniej wygodnie z tym czują. No, fajnie byłoby nie wiem, posłuchać nie wiem. To tego jest, wykładu. To jest właśnie. odrobny temat. Tak, na na mm -hmm. pewno chodzi, chodzi o to, że jest jeszcze całe pole do rozważań pod tytułem, czy z naszą społecznością, z nami konkretnie, może jest coś po prostu nie tak i może dlatego też ja, y, administrator taki i taki, y, daną edycją zniechęciłem człowieka, który potem powiedział to swojemu komuś bliskiemu, y, podzielił się z tym kimś jeszcze gdzieś indziej y, y, i w ten sposób w ten straciliśmy. Ten sposób mnóstwo moja konkretna użytkowni. akcja wpłynęła na to, że kilka osób Zrezygnowało z Wikipedii, no, albo się do niej nie przyłączyło. Ale to działa również w drugą stronę. Ktoś może powiedzieć: O, słuchaj, wyedytowałem hasło i zmieniłem Wikipedię, to so, zobacz. I, e... I to też się w ten sposób Niestety rozprzestrzenia. Niestety jest bardzo duża dysproporcja, to znaczy demotywacja jest dużo silniejsza no, niż, niż motywacja. Zawsze bodźce negatywne działają silniej niż pozytywne. Tak, tak, tak. Ktoś to jest tak, tak. Coś, kto kiedyś badał, nawet jakoś mu wyszło tam chyba 5 do 10 osób poinformowanych o tym, że coś było nie tak. Znaczy, y 10, że coś było nie tak, a 5, że coś było tak. Chyba takie były wyniki, chociaż za liczby nie ręczę. No, temat, do którego będziemy jeszcze pewnie wracać, może, może z lepszymi humorami jak nagle zacznie rosnąć liczba edycji czy wikipedystów, to, to warto śledzić i zobaczyć, bo, bo może, może to się właśnie tak stanie jakoś, jakiś kolejny interfejs nowy, na Wikipedii powstanie i nagle się okaże, że, że to, jest, to jest pobija w ogóle na głowę wszystkie Facebooki i wszystkie inne Twittery i różne inne e, serwisy społecznościowe. Co według mnie może się stać, tylko kwestia jest tego właśnie tak zwanego interfejsu, czyli tego co masz przed twarzą. Facebook w najbliższym czasie zmienia interfejs, więc być może to nam przysporzy użytkowników, bo mnie osobiście ten nowy bardzo zniechęca. To są tam drobne kosmetyczne zmiany, ja myślę o jakichś poważnych takich zmianach dużych, które w Wikipedii mogą się zadziać w kierunku właśnie użytkowników na pewno. No to w ten sposób zakończyliśmy tematy wikipedyczne i siostrzano wikipedyczne. O siostrach dzisiaj nic nie mówiliśmy właściwie. Temat z wolnej kultury, nie wiem ile nam się uda omówić, bo już mamy 32 minutę audycji. Kampania Open Access to bardzo ciekawa akcja, która ma pomóc w zdobywaniu zasobów naukowych, żeby je po prostu uwalniać i żeby je publikować na wolnych licencjach. Ja przygotowałem taki krótki filmik nawet do odtworzenia. Tylko, przepraszam, mhm. nawet nie tylko na wolnych licencjach, to po prostu uwalniać, a uwolnienie nie zawsze oznacza wolne licencje. No właśnie. To jest niestety zaledwie otwarty dostęp. Ale to już jest, to już jest naprawdę dużo. No to jest dużo. krok naprzód, tak? Ale, to ale... jest naprawdę dużo. Wiadomo, że e, już doszliśmy do tego momentu, że publikacje naukowe nie za bardzo mogą być publikowane e, na, na wolnych licencjach, bez, na przykład, bez tego zastrzeżenia, że nie wolno zmieniać tego e, dzieła. No bo jeśli masz e równa się mc kwadrat i ktoś zamiast kwadrat zrobi sześcian, no to, to, to nagle traci zupełnie sens i, i trudno, żeby, żeby ten człowiek, który wymyślił ten, ten wzór, nagle Einstein, Einstein się podpisał pod tym, że, że no okej, okay, to jest na podstawie mojego, na podstawie moich badań jest zrobiony ten wzór, prawda? Więc to tutaj wiadomo, że jest problem i dlatego otwarty dostęp jak najbardziej jest pierwszym krokiem chyba w w tym kierunku Właśnie kierunku w dobrym kierunku. Właśnie. Chodziło mi o to, że jest pierwszym krokiem. Mhm, to posłuchajmy w takim razie. Open Access. Dlaczego warto otwierać naukę? Znasz to? Znasz. A gdybyś mógł uzyskać dostęp do umysłów współczesnych naukowców, gdyby otworzyli przed Tobą swoje zapiski, pokazali teorie i pomysły? Open Access, czyli otwarty dostęp, to bezpłatny dostęp do danych, treści naukowych i edukacyjnych przez internet. Tak, aby każdy mógł z nich swobodnie korzystać, czytać, kopiować, drukować. Naukowcy udostępniają publikacje, a Ty razem z innymi na całym świecie możesz swobodnie śledzić osiągnięcia, korzystać z nich i rozwijać poprzez własne badania. Wszyscy płacimy za realizację projektów naukowych, które są finansowane ze środków publicznych. Dzięki otwartemu dostępowi nie musimy robić tego ponownie, Na przykład płacąc za czasopisma, w których pojawiają się wyniki badań. Open Access przyspiesza rozwój naukowy. Idee, wyniki badań, teorie i pomysły rozprzestrzeniają się w ekspresowym tempie, inspirując do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Otwórz się na otwarty dostęp i rozwijaj światową naukę! Więcej na stronie bon.edu.pl Bardzo przyjemna, przyjemny filmik. Dostępny na licencji Creative Commons uznania autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska. Jeszcze 4.0 jakoś jest rzadko używane, widzę. Nie wiem dlaczego. To cyfrowa Polska się podpisała pod tym, pod tym filmikiem, więc chyba należy uznać, że to jest właśnie autor. Chociaż tak nie do końca mam... E, takie wrażenie. Gdzieś tutaj ci autorzy giną. I za to właśnie lubię e, commons, gdzie może, są wyraźne rubryki, gdzie wpisać autora i wtedy wszystko no, jest nie jasne. Tutaj nie ma. Tutaj co? No, e, cyfrowa Autorem na pewno nie jest e, cyfrowa Polska, prawda? Centrum cyfrowe, czy cyfrowe. Być może prawa. zapłacili autorom za wykup praw, i wtedy Ale mogą właśnie, chyba tak podpisywać prawa. majątkowe. No właśnie, prawa aha, osobiste czyli są niezbywalne. Nie da okay. się ich sprzedać. Znaczy pewnie podpisali klauzulę, że, że autor nie będzie wnosił pretensji, tak? jeśli nie zostanie oznaczony w autor. Ale to chyba i tak jest nie, niedopuszczalne, nawet jak się autor zgodził. To jest trochę wbrew zasadzie, no, wbrew temu, co nie no, promują. Nie no, jest przecież prawo do, do też anonimowej twórczości, więc um, oni mogli coś takiego powiedzieć, że się zobowiązać do tego, że nie będą wykonywali praw y, związanych z, ze swoimi prawami istniejącymi, których nie mogą się zrzec czyli prawami osobistymi mogą, że jednocześnie mogliby powiedzieć, że właśnie publikują to jako e, anonimowo po prostu e, i że przenoszą wszystkie prawa majątkowe na, na swoją firmę, czyli tutaj na, na tą fundację, a dla mnie to jest no, dziwne zjawisko. To znaczy, ja myślę, że to powinno być jak najbardziej dopuszczalne, takie, taki układ, że właśnie autorem jest zespół jakiś, tak? Bo czasami, jak się robi takie rzeczy, to ciężko odróżnić autorów pewnych elementów. No, tak? Może tak. Więc no, być to może coś robi zespół. Chociaż ja szczerze mówiąc, chciałbym znać skład tego zespołu. No, ale nie poznamy, jak widać. Ale fajnie, że, że jest taka akcja i co o tym myślicie? Bo myślę, że to bardzo pożyteczna akcja. To studenci mają namawiać swoich wykładowców do tego, żeby, żeby właśnie w ten sposób postępowali, żeby otwierali dostęp. Jeśli o mnie chodzi, to tak z całym szacunkiem dla tych twórców tej akcji. Ja po obejrzeniu takiego filmiku nie potrafiłbym przekonać swojego profesora, być może jeszcze adjuncta doktora, może tak, ale profesora nigdy, że y, open access jest pozytywną jakąkolwiek, y, y, pozytywnym zjawiskiem. Tak, uh -huh. Gdybym do niego powiedział językiem ministerstwa, że ostatnio pani minister, i tutaj bym użył nazwiska, w takim i takim y, dokumencie powiedziała, że da tak tyle i tyle pieniędzy, na coś takiego, a w ogóle to ewaluacja i tak dalej. I użył kilku takich słów, wytrychów, które w tym momencie tutaj w tym, w tym filmiku się nie pojawiły. I że jednostka parametryczna, i że coś tam, no to wtedy może profesor, jeżeli jest taki zorientowany w tych sprawach, bo nie przecież nie musi, no może, może by się tak przychylnie do tego odnieść. Ale jeżeli profesor, który jest profesorem, a więc osiągnął już szczyt kariery naukowej, słyszy, że coś może mu pomóc w jakimś rozwoju badań, to, to przecież on się puknie w głowę i powie, że ale przecież ja tutaj mam ileś telefonów do wydawców, jeżeli tylko coś napiszę, to oni mi to wydrukują, potem przyślą takie pieniądze, że ja z żoną spokojnie sobie kupię jeszcze i dobry samochód i pojadę gdzieś tam na wakacje, więc po co w ogóle, jaki open access? Mówisz, mówisz do mnie dziecko po angielsku, jakbym to języka polskiego nie rozumiał. No tak. No właśnie, więc, ale wśród tych młodych ludzi to trafia, że tak powiem, tak? Ten filmik, myślisz, że, że Według trafił. mnie to nie jest, on, on w ogóle nie jest merytoryczny, to znaczy zachęca do idei, pokazuje, że jest coś takiego, wyjaśnia ogólnie mechanizm, zjawisko, ale nie ma nic wspólnego z praktyczną stroną tego open access i jeżeli już, to ja bym zalecał na przykład czytanie pana doktora Kulczyckiego, który E, ładnie to wszystko opisuje od strony właśnie praktycznej, e, jak zakładać konto na Google Scholar, co to daje, jak to się przekłada na taki e, wskaźnik, na taki wskaźnik, dlaczego to się wszystko opłaca i tak e, praktycznie dla naukowców to już chyba jest, jest bardziej e, klarowne i, i wiedzą, co czym skutkuje. I to już jest chyba to może odnosić większe skutki. A tutaj to jest takie takie popularno naukowe. I w tym momencie jak naukowiec usłyszy taki popularno naukowy tekst, to, to słyszy to już ma takie wewnętrzne wyparcie, że to nie jest dom. Dlatego że gdyby to było do mnie, to to by zostało to, to by było zrealizowane tak, żeby żeby to był język używany tutaj naukowy, a nie popularno naukowy. Myślę, że to faktycznie nie jest do niego, to znaczy myślę, że to w założeniu nie miało być do niego, tylko miało być do szeroko pojętej, pojętego społeczeństwa, żeby uznało, że to jest dobra idea, tymi. tak, do opinii publicznej. No żeby... tak, tylko że to jest napisane, studenci zachęcajcie profesorów, prawda, więc, więc to ma być niby narzędzie dla studenta, którym miałby zachęcić profesora, a... Nie, ja to ma nie studentów zachęcić do zachęcić. tego, żeby zachęcali profesorów. E, widzisz, bo patrzy z takiego punktu widzenia człowieka, który już coś w tym temacie wie i wie, że to jest mało. Myślę, że pierwszy kontakt z czymś takim będzie, o matko, jakie to jest nowe, tak? I, i, I ten, ile informacji. W związku z tym myślę, że, że to jest pierwszy krok. tak? Nie wiem, tak, czy tam bo są. może masz rację, tak. Gdzie, ta, <laughs> gdzie tam są. Czy tam jest podane, tak? Bo nie, nie przyjrzałem się w opisie tego pliku, w sensie. bo to jest na YouTubie, prawda? Mhm, Zamieszczone. Tak, tak. Czy tam są na, w opisie jakieś linki odpowiednie? Są, są, oczywiście. I być może tam, właśnie w opisie, powinny się znaleźć linki do, do tego doktora, o którym tutaj wspominasz i właśnie odpowiednich tekstów, jak już zacząć rozmawiać z takim, z takim profesorem, który, który potrzebuje odpowiedniego języka też. Więc myślę, że to jest taki wstępny etap, że w ogóle coś się dzieje, żeby człowiek usłyszał, a jak już usłyszy, to się zagłębi, tylko ważne, żeby właśnie mógł dotrzeć do odpowiednich materiałów, żeby się móc zagłębić. Mm -hmm, bardzo możliwe. To jeżeli, jeżeli przyjmujemy, że ta akcja ma tylko poinformować w ogóle o o open Access, ale jeszcze nie, nie mówić jakichś konkretów, no to wtedy byłbym skłonny to uznać, że no, może to coś da. Przecież napisałem maila do tej pani, która e, to wszystko organizuje e, z pytaniem, czy nasze koło naukowe, które właśnie wygląda na to, że jesteśmy pionierami Open Access w dziedzinie prawniczej, czy, czy nasze koło naukowe może dołączyć tam do tych e, uczestników, jako, jako tam wymienione są jest lista kół naukowych studenckich. Póki co, chyba już kilka ładnych dni minęło może tydzień, nie dostałem odpowiedzi. Więc... Na ile to jest pod publiczkę, a na ile to jest rzetelna kampania, to jeszcze jest otwarte pytanie. Wy chyba nie jesteście tylko na otwartym dostępie, ale też na Creative Commons coś było tam z tego waszego tak. koła. zgadza się. Mhm. I to chyba już będziemy musieli zakończyć na dzisiaj nasze spotkanie, bo już 44. minuta, e, za chwilkę o godzinie 15, czyli za 15 minut spotykamy się tutaj w większym gronie chyba, mam nadzieję, e, na warszawskich otwartych wiki spotkaniach. E, I cóż, pozostałe tematy spadną nam pewnie na za tydzień, e, a gdzie się spotkamy za tydzień to jeszcze nie wiem, możliwe, że w Młodzieżowym Domu Kultury z powrotem. Ładna pogoda się robi, ja tak coraz częściej chcę rowerem się wybierać, do, a tak to ja muszę tutaj zabierać ze sobą za dużo sprzętu, na rower mi się nie zmieści. No dobrze, to dziękuję Ci w takim razie Szymon, dziękuję Ci Marku też za udział w audycji do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.